Witam serdecznie. Dzisiaj nietypowy odcinek podcastu. Stoimy nad wielką dziurą ziemi. Jest to wyprawa do wnętrza ziemi. Ze mną jest dwóch moich kompanów, którzy ciężko polewają, bo wstydzą się mikrofonu. Jest Szymonek, który się śmieje. I jest Tomek, który jest ratownikiem. Jestem ratownikiem. Jaki głos. Wszystkie dziewczyny pewnie już po nogach. Tak więc jesteśmy sobie w miejscowości Rodaki, a raczej w lesie pod Rodakami i stoimy nad wielką dziurą ziemi i jest to wyprawa do wnętrza ziemi. Nasz pierwszy ratownik jest już we wnętrzu ziemi. Co prawda jeszcze mu ręka i głowa wystaje, ale zasadniczo, o już go nie ma. Jeszcze słychać sprzęt, który troszeczkę grzechocze. Jak się pan ratownik, panie ratowniku czuje? Miodzio. To znaczy, że chyba dobrze Drugi ratownik Niemedyczny Generalnie stoi i patrzy on będzie jechał trzeci, bo ja najgorzej, najgorzej się tutaj czuję Z tego towarzystwa, więc po pośrodku Żeby mieć z dwóch stron asakurację I od góry, i od dołu mm. Bo wyprawa do wnętrza ziemi jest groźna Teraz mu podajmy plecak Uważaj, żeby nic nie strącił na, na głowę Jakieś liście czy coś, uwaga, tak, tak Dobrze, masz Tomek, a jest tam gdzie powiesić te plecaki albo schować? No tu jest taka wnęka. To ja od razu podam ci też mój. No ja za chwilę swój podam. Ale się komary zleciały, kurde. wiedziały się, że jesteśmy. To są sępy. Mówi, że fajnie. Dobra, za chwilę to dasz to kolejne wejście. Dobra. Oczywiście musiał mi zostać yy, szandu góry. <coughs> Dobrze, że tam jest zapieraczko, bo za zrobić. I musiałem wyciągać ósemkę. Jezu. Ale ogólnie jesteśmy na dole, tak chciałem powiedzieć, ja jestem na dole. Już jestem z Tomkiem ratownikiem. A Szymonek jeszcze zjeżdża na drugiej linie. Ja miałem sytuację ekstremalną. Nieźle sobie wpiałem sprzęt i na wszystkim wisiałem naraz i na niczym. Dobrze, że to szczelina i dało się zrobić zapieraczkę. Dzięki temu nie spadłem. Ale ty już zwiedziłeś. I co tam widziałeś? No, jest to szczelina. Głównie o rozwinięciu pionowym. Bardzo ciekawa. Ale jeszcze nie doszedłem do końca. Dużo, dużo gładzą, bardzo diecy, nie? No, jest taka zawaliskowa. Też mi się podoba. Chociaż myślałem, że szapana ciekawa będzie ciekawsza, naprawdę. No jak, biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie jesteśmy w pierwszej setce ludzi, którzy tutaj zjechali, bo została odkryta 1 kwietnia, no to y, jest kiepsko, bo z reguły w Polsce wszystko jest zniszczone w jaskiniach. Chyba, że jest zamknięta na klucz. Ta była zasypana kamieniami. Bo jedzie, jedzie Szymonek już do nas, tak. Oj. Co tam widzisz? No piękna szczelina. To jest druga, piękna szczelina na Jurze Krakowskiej częstochowskiej Dosłownie. No Piękny. Piękny charakter jaskini. Tak, tak. Skoro padło to, po, padło to słowo, to możemy teraz powiedzieć, że jesteśmy w jaskini. Tak. Jest to jaskinia Józefa. Odkryta 1 kwietnia oficjalnie. Upubliczniona informacja. Tak Szymonek zjeżdża, raduje się jak dziecko. Wow, ale gorąco? Nagrzał ósemkę. Może chcesz tam swoją ósemkę z powrotem? Mam śrubokręt. Jakby co? Daj śrubokręt. Ale szkoda, że to nie będzie wpiąć liny w nic, żeby się ten, nie dało jej wyciągnąć. Tu ją zablokujemy jeszcze. A ona już może ktoś zjedzie ten kawałek, żeby wyciągnąć. Muszę powiedzieć, że to jest moja druga jaskinia z przepinkami i druga z przygodami. Biorąc pod uwagę, że nikt mnie tego nigdy nie uczył, to może dlatego. A co, Zabierz? Ja je. Wędzol górne Mówiłeś sobie to najpierw zjawić na żebyś nie spadł. Pańczy, nie? Ale miałem w, pewnym momencie na, w, w pewnym momencie na pięciu punktach wisiałem. Tyle miałem już punktów asakracyjnych. Znaczy, no, nie, żeby się przepięknąć, to właśnie fajnie jest mieć płaniem, nie? Jak już wisisz w powietrzu, my delikatny ciach, wszystko. A tak? To... Hmm. Jeszcze mi na koniec został szant. Jednak ja mówię, dlaczego ta ósemka mi nie jedzie. <grytanie> Ojej. Hmm. To ten, ale kureczka, że plecaki, bo przecież do jaskini się przyjeżdża po to, żeby wypić herbatę i, i, i, no, i zjeść kanapkę z domu. Ale najfajniejsze jest naprawdę w tej jaskini to, Zatrza że jest by ona przy, samej, przy głównej drodze i nie była nigdy znaleziona. Hmm. Nieźle. Ale naprawdę ktoś może to ukraść, nie może tak... Wyciągnąć? Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w środku lasu, I jeszcze do tego... biorąc pod uwagę, że jesteśmy w pięknym kraju. I 30, 35 metrów zjazdu zrobiliśmy właśnie, gdzieś tak na oko. No to no raczej nie, no i są dwie przepinki po drodze. Trzy będzie tutaj jeszcze gdzieś potrzebna. No nie, to jest Aha, jedyny, jedyny nie. zjazd, nie? Tak. Czyli ja zostawiam cały sprzęt może tutaj. Ale może go nie przypinać w Nie. gminy. <laughs> Ale jestem brudny, kurde, bladę. znalazłem. jej Zajebisty. Tam, przy zejściu, tam gdzie ten pająk był, tam głęboko leżał. Hmm. Wyciągnąłem, zawiesiłem go jako przepinkę i chyba go nie wciągnę. <laughs> Bo? Zatar się, znaczy będę tam u góry, to będę musiał go to zrobić klucz improwizacja. Dobrze, że masz rybokręt. Dobrze, że masz rybokręt. Bo no w którą stronę teraz to byś? Gdzie jest wschód, zachód? Może ktoś jakiś kompas się wyciągnie. Łatwiej. Tam jest łatwiej. przylukać mapę. No. Mamy roz... mapę tutaj taką w pionie i w poziomie. A gdzie działa pod ziemią? <laughs> a, to, a w ogóle czy jak zjeżdżać, to śmierdzi jakimiś ściekami, nie? Czy tylko ja to czułem? Wiesz co, może po prostu puścił lipon. A może ze strachu, tak? <grym> Proszę. E, ale do, takim guanem dla mnie, jest to, takim e, szambem, o. Mhm. I się zastanawiam, czy ktoś przypadkiem tej liny do szamba nie używał. Skanawie, wiecie? No. Ja wychodzę pierwszy po tym, co widziałem. <grymne> Będę czekał przy każdej przepince. <grymne> Ratownik będzie ten, jeszcze ja ostatni. A, to, to tym razem biorę kask. Dobra, jak mam wychodzić, stąd. Kurde, Wow, jaka sala. Pierwszy raz w takiej jest linii, która widać, że nie nosi śladów obuwia. <grymne> Nie ma nawet... Gdzieś sama, ale bardzo delikatne. Zobacz, nie jest obtarta, nie jest opalona papierosami. No tu jest nawet, nawet ładna szata. Ogniskie. jest. piękna no właśnie. Super. Nawet jeszcze żyje. Jakieś tam stalach tety są. Woda jeszcze gdzieś idzie płynie. Ale jaka piękna. Nie, bardzo ładna. Jak na jurajskie. Nawet są stalagmity. Ale wyglądają na martwe bo są bardzo brudne. Przeszliśmy raptem 10 metrów, a tu takie piękne mleczko wapienne. Mam nadzieję, że Tomek mi udostępni film, który właśnie nagrywa z tego mleczka i pokaże światu. Słuchajcie, jest ciąg powietrza. Fajnie. Tak? To możemy zapalić ognisko rozumiem. Nie wolno. A, nie wolno. Ale jest no nawet jest taki rzeczywiście przeciąg jest do rzeki. Ale super. Jest i niż, Niższa temperatura jest. Mhm. Nie wiem, jak wchodzimy, góra czy dół. Może najpierw dół. Nie tak? będziemy siedzieć. Aż tak bardzo gimnastykować. Nie miałem, nie Wiecie nie co? Wiemy. Mhm. Nie wiemy. Sądzę, że jak jest niski stan wód gruntowy, wysoki stan wód gruntowych, to zobacz. No. Niedawno przecież woda była. Ale przecież to to spada, więc y, powinna być wysoka woda. No niestety tutaj... chyba będziemy kończyć wyprawę. O, szkoda. Chyba, że ktoś z was chce się przyciskać. Ale nogę już postawił, także chyba idzie. Szymon w akcji. Ale kolana sobie chyba z tą złożyłeś. Dobrą w dobrą. I co tam, puszcza? No, powiem Wam, że mnie nie puści. Nie pójści. Będę musiał zdjąć uprząż. No mhm. nic się nie rozwija dalej, także. No bo z mapy wynika, że nic tam nie ma. Ale jest możliwość. Troszkę. To są dylematy zachodnie. Dylematy zachodnie. Ale poszliśmy na zachód, to się zgadzało. Ach, na żołnierzu zmokło, na żołnierzu wyschnie. <głos> nie, ale da radę tam przejść, kawałeczek jeszcze. Także jeżeli ktoś ma ochotę przyciskać się, tylko trzeba ściągnąć uprzężę. Nie, też tak bardzo mi się nie chce. Już dla mnie wyczynem jest zjazd tutaj, to wiesz, spokojnie. No i to wynika z mapy? Chodźcie, no przy, przyjechaliśmy tutaj zjechać tylko. Przecież prawdopodobnie to nie wrócimy za, za szybko, chyba że cały estagen będziemy prowadzać. No więc tak na dnie jesteśmy, która ma 10 metrów wysokości Myślę, że trzeba ich bokiem, bo w barach się nie mieszczę i on chudy trzeba wziąć pod uwagę, że Przemek od 10 lat się na siłowni tak z trutu tutu należy do tych najszczuplejszych tak tak dwa arbuzy pod pachami codziennie nasze te. teraz dylema, bo zostało zostawione wejście z to ci zostawiamy, A może to jest tylko stop? Z... <gry> chyba, nie wiem. Ciężko mi opieścić. Ja bym poszedł. Czyli w dół idziemy czy górą? Najpierw może w dół, bo łatwiej. No tak. Na góry się nie leci. No właśnie, jakbyśmy mieli spać tam u górę, to byśmy polecili tam w dół właśnie. Ale kurde, naprawdę szczelina jest potężna. Może głową w dół spróbuj. To jest za wysoko, wiesz? Wiem, wiem. Za wysoko. To jest taka uwaga tutaj. No bo to jest uwaga albo zakaz wejścia, no nie, nie wiemy za bardzo. Ale będziemy tutaj tylko raz, nie wiadomo kiedy przyjdziemy następnym razem, to idziemy wszędzie. No. Znaczy, przede wszystkim to, że jest tutaj dziwny... wow. Dróg powietrza. Chcesz, żebyś tylko nie wyszedł gdzieś w jakimś kanale. Albo w jakimś tam innym państwie. To co, mam za to iść? No, to nie ma sensu. No jak to nie ma sensu, no. Nie ma sensu. Szymonek i co? Uff, konkretnie. Mhm. Ale nie warto i w trzy osoby? Nie, w trzy osoby nie. nie. pojedyncze. pojedyncze. pojedyncze. Nie, no to się, wracamy z tej szczeliny. było. Ale czy to jest uskok tektoniczny? Nie. nie. Tak, tylko pytałem. No bo wiesz, trzęsienia ziemi, tsunami tak. dzisiaj było w Japonii 4 stopnie miało Ale tu jest lekko i drząsko mm, Lekko jest mm. Przemku? Tak? To jest dobry budulec na kwi Nie, bo ma kamienie Ale Mam drugą podeszwę na butach już Z gliny Jak trochę wyniosę to będzie do domu Jak znalazł Ale chyba jestem za stary już na chodzenie po jaskiniach w ogóle co za tekst Jaki emeryt Po prostu mi się nie chce wrócić. No, zobacz jakie mam brudne ręce no Jak to wyglądasz? Skąd ty wziąłeś te rzeczy? Z lumpa wziąłem no. Teściów, teściówka mi uszyła spodnie. Pała do teściowej. Siekierka na coś teściowej. Ooo. Dobra, to teraz Tomek idzie pierwszy. Nie no, ja już szedłem pierwszy. Aha. Ty jeszcze nie szedłeś pierwszy. dwa. Z zrób to! No <głos> dobra, to idę. Idziesz, patrzysz, a tu klameczka. Obła, ale ostra. Ale to, że jest ostra, to jest nic, bo ona jest mokra. No, tak, tak. Ale Tomek, widzisz już jądra? Jądro Ale czy jądro ziemi już znalazłeś? No to, to tak, tak Tak. To ty tak pierwszy wychodzić to już możesz zakładać No Ale ziewam bardzo, nie wiem dlaczego. Musi być jakaś, jakaś przyczyna tego, aż rzeczywiście się nie zmęczyłem, dopiero teraz się zmęczę wchodząc. Będzie ze mnie parować jak z parowozu. Wiesz, siłownia, ale to tylko idę na, mi na mięśnie, nie? Na masę. To na mięśnie czy na masę? Ach, cholera, wie na co. ale arbuzy noszę. Ogólnie y, wymiary twoje <śmiech> są przerażające. 90, 60 i 60. <śmiech> <śmiech> Uwaga, kamień proszę Jak za cara. Ale co, co to znaczy? w ogóle? Jak co? za cara. <grywa> Jak za cara. No nie ciągałeś. To <grywa> jest z niektórych zaznaczył. Tak. Ale jest w ogóle książka chyba. Yy, Kłamstwa w powiedzeniach. Yy, Przy sobie widowych. Na przykład powiedzenie typu. Tylko winny się tłumaczyć. Oczywista głupota w ogóle. <grywa> No jak chcesz, żeby cię nie winni, to się po prostu tłumaczysz, że nie zrobiłeś tego. Ale wiesz, to, ludzie to powtarzają czasem, co Tak. Nie tłumaczy, bo u cię winy, tłumaczy. I to już jest załatwia, załatwia Ci wszystką dyskusję. No jak możesz dyskutować ze świętą prawdą. Ale pojechał. To... Masz rację, ze świętą prawdą, prawdą nie można dyskutować. No. No ale się spina, żeby zapiąć, patrz. No, to się przytyło. <grym /dźwięk> A czy pan ma tą uprząż z atestem? Oczywiście. Ja mam bez. Wtedy jeszcze nie dawali w Polsce atestu na taki sprzęt. Ty masz. Ja miałem taką kasztancy sprzedałem <grym /dźwięk> <grym /dźwięk> Ale to nie no nie, ja mam w ogóle spadku po e, wujku, który ma na dach w niej z hmm. spadzisty dach zakopanym. No myszko, i tam. Zobaczysz, czy nie są, że nam wciągnęli na górę i będziemy czekać na pana Wanderkogana. Już będę porał zapieraczką wychodzić z ryzykiem. <gryzanie> <gryzanie> żeby mieli mnie oglądać w TV Nie no, w telekspresie by Cię pokazali. No tak. Uh. Uh. Uh, ta... Nie topesz? Wow. Faktycznie. Uy. Nie bój się. Ale fajnie. Nienawidzę nietoper. Ale czemu on nie łapie żadnych ey, owadów? Tylko tak głęboko sobie mieszka. Ale w ogóle zobacz. W którym mu, w którą stronę musi wylecieć stąd? No, może Gdzie górą. Jest tu, jest tu jakiś, Wiem, że jest. Jest, jest tu jakiś odpór. Gdzieś tam powały coś jest. Może jakąś górą po prostu. My tuszliśmy w ogóle? Tak. Coś nie kojarzę? Ale jak nie latał. No nie sikaj ze śmiechu no, tak było. Słuchaj, musisz tutaj e, słuchaczom e, przekazać wszystko za pomocą dźwięku, a resztę tuż teatr wyobraźni. jestem na zewnątrz wyprawa do wnętrza ziemi powiodła się Szymonek już leży i kwiczy ze zmęczenia ze mnie paruje jak stura ręce mam czarne jak święta ziemia a to megrantownik jeszcze pod ziemią ale muszę powiedzieć, że jak się tak wyjdzie na powierzchnię to tak docenia się tą zieleń tam było tak żółto i białe światło, ale był nietoperz więc było jakieś życie. Najbardziej docenię się zjedzoną kiełbasę No ja nie mam kiełbasy, ale mam norweski ser o smaku karmelu. Pyszny. Wsiągam spodnie, bo już komary kurwy przyleciały. leżę leżę sobie w wannie i okazuje się, że jednocześnie nagrywam podcast wannowy jest godzina 18.30 a ja leżę w ręce miałem takie czarne, że nie byłoby ich ci nawet umyć, dopiero udało mi się mydłem umyć w domu 80 km jechałem z brudnymi rękami samochodem Wszedłem do domu. Pokazałem, że znalazłem dwa grzyby. Bo dwa grzyby w lesie po drodze znalazłem. Trzy razy myłem ręce. Udało mi się całą glinę spłukać. Zjadłem obiad. Puściłem wodę ciepłą. Wyprodukowałem sobie pianę. A teraz leżę i wspominam, jak jeszcze parę godzin temu byłem 35 metrów pod powierzchnią ziemi od wejścia jaskini, gdzie obcowałem z nietoperzem, gliną, wodą i dwójką wspaniałych znajomych. I myślę, że to ten czas spędzania tego czasu tam, właśnie to jest to, trzeba będzie się wybrać w następnej jaskini ale podcastu stamtąd już nie będzie. Bo ten podcast był jedyny, wyjątkowy. Był prosto z wnętrza ziemi, prosto z jaskini. Być może pierwszy na świecie, prawdopodobnie pierwszy w Polsce. A zatem nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić Was wszystkich drogich podcastu, słuchaczy do następnego odcinka, który będzie w przyszłości. Po prostu będzie w przyszłości. Cześć.